Anatol Sulik Podróże z bogusiem Kolejny szalony pomysł bogusia Razem z braćmi postanawia Zwołać zjazd rodzinny. Wszystko, jak to u Bogusia w zwyczaju, zaczęło iść trybem przyspieszonym, a nawet szalonym. Mając jakiś pomysł, natychmiast brać się za jego realizację, Oto właśnie taki człowiek ten Boguś. A że ma, mówiąc szczerze, setki tych pomysłów, to iść z nim w nogę albo dorównać kroku dla człowieka normalnego jest niepodobna, a więc tak było i tym razem. Otóż ten raz miał miejsce w samym środku lata, w połowie lipca, u mnie znów całkiem niespodziewanie. Zadzwonił późnym wieczorem telefon, nie miałem wtedy jeszcze komórki, a na dodatek już. Obudziwszy się na dobre, po jakimś czwartym czy może i piątym dzwonku poleciałem do telefonu, wywracając po drodze domowe sprzęty. W słuchawce już był głos Bogusia. Usłyszałem coś w rodzaju, tolcia, mam dla was zaproszenie na zjazd rodzinny, przyjeżdżajcie, będzie ciocia Helena. Jeszcze jakiś czas gadał o różnych różnościach i ciągle przepraszał za to, że nas obudził. Faktycznie, po tym moim cwałowaniu do aparatu żona też się obudziła. Widocznie w nocnej ciszy zrozumiała kilka słów z wygłoszonej przez Bogusia ty rady, bo nie pytała już o treść rozmowy, a tylko o datę wyjazdu. Zastanawialiśmy się też nad tym, co to za taki zjazd. I raptem przypomniałem sobie, że może z rok temu podałem Bogusiowi adres pani Heleny, która pochodziła z tej samej wsi co i jego ojciec. Była kiedyś w Kowlu i jeździliśmy z nią na tę zieloną. Już nic a nic nie mogła tam poznać. Nie było ani domu, ani żadnych innych budynków, a tylko kilka starych dębów stojących w miejscu ich kolonii. Ale chętnie opowiadała na o latach trzydziestych o życiu, zwyczajach, o sąsiadach. Dobrze pamiętała nie tylko nazwiska, ale także skład rodzin. No i pomyślałem sobie, że jak Boguś nawiąże z nią kontakt, to może dowie się więcej jakichś szczegółów o swojej rodzinie. Owszem, parę razy coś mi wspominał o kontaktach z panią Heleną, że otrzymał od jej list, lecz to było dosyć dawno temu, a tymczasem... — Pani Helena coraz bardziej traciła wzrok, zbliżała się wiekiem już do dziewięćdziesiątki. Boguś mówił, że przyjedzie z córką, bo dla tak wiekowej kobiety podróż przez całą Polskę bez opiekuna, a mieszkała na tak zwanych ziemiach odzyskanych, jest nie do pomyślenia. Spotkanie, czy jak Boguś hucznie to określał, zjazd rodzinny... Miało się odbyć na posesji u jego starszego brata, aż na Podlasiu. Brat miał dużą działkę na wsi z pięknie urządzonym ogrodem i starym drewnianym domem. Warunki tam były po prostu wymarzone na taką imprezę. Oczywiście ludzi nie będzie dużo, bo tylko najbliższa rodzina, pani Helena z córką, no i my z żoną. Więc... Zaczęliśmy się wybierać w tę podróż. Do Łukowa trafiliśmy bez żadnych problemów. Gorzej już było ze znalezieniem telefonu. W pomieszczeniu prowizorycznego dworca autobusowego takiego urządzenia nie znalazłem. Nie mogłem też odnaleźć automatu na okolicznych uliczkach. Co prawda był jeden, lecz... Nie działał. Musiałem zasięgnąć języka u kogoś z miejscowych, przepytałem kilku, aż wreszcie jakaś uśmiechnięta kobieta wskazała mi na oszklone drzwi, które znajdowały się pomiędzy wejściem do banku, a wyjściem ze sklepu. Faktycznie, była to budka telefoniczna, niestety porządnie zamaskowana. Zadzwoniłem i podałem współrzędne naszego miejsca postoju. Czekaliśmy dobre pół godziny, póki nie zobaczyliśmy znanego nam wcześniej zielonego poloneza. Powitania, uściski, całusy i już jedziemy. Nie jest to daleko, ale droga dosyć zygzakowata, mijamy kilka wsi i w końcu jest ta nasza. Wzdłuż wsi płynie rzeczółka w obramieniu starych wieżb od domów stojących na wzniesieniu w stronę rzeki. Zielenią się ogrody. Ten najdłuższy, naznaczony świerkami, to właśnie ten słynny w okolicy ogród dzieło rąk naszego gospodarza. Za chwilę wjeżdżamy przez bramę, jesteśmy na razie pierwszymi gośćmi, no i miła niespodzianka, posesja nazywa się Zielona, czyli na pamiątkę tej pozostawionej przez rodzinę pod Kowlem na Wołyniu. Umyliśmy się z drogi i nieco rozgościliśmy się w pokoju i już dojechali wszyscy zaproszeni. Było to spotkanie naprawdę niecodzienne. Wyglądało zupełnie jak zjazd rodziny, nie widzącej się od dłuższego czasu. Przyjęcie rozpoczęło się przy ogromnym stole, na zbudowanym z tyłu budynku tarasie. Słoneczko chyliło się coraz niżej, aż wreszcie skryło się za widnokręgiem w ogrodzie zapaliły się ukryte między drzewami latarnie, a przy stole nadal trwała... Cicha biesiada. Pani Helena chętnie opowiadała nam o tej dalekiej, zielonej i czasem się zdawało, że była to opowieść o jakiejś zapomnianej krainie. Słuchaliśmy tej opowieści w skupieniu, przymierzając usłyszane do swej wiedzy. Bracia czasem zadawali pytania o to, tamto, dziwiliśmy się dobrej pamięci naszej narratorki, a jeszcze Bardziej temu, jak potrafiła to wszystko tak ładnie ułożyć. Od rzeki powiało chłodem, było już chyba po północy. Wszyscy przybyli, odczuwali zmęczenie podróżą. Wypity alkohol też pewnie robił swoje. W końcu towarzystwo się rozeszło po pokojach, a na końcu wsi zjawił się księżyc. Obudziłem się dosyć wcześnie i wyszedłem na taras. Słoneczko wschodziło dokładnie od naszej zielonej na wschodzie, nad rzeką wstawały białe opary, gdzieś piały koguty. Jakiś gospodarz jechał furmanką wzdłuż pola, widok zupełnie jak u nas. — Prawdziwie sielankowy. Jedyna różnica w nazwie rzeki. U nas woronka, a tu bystrzyca. Rozważając to wszystko powróciłem do pokoju. Zdążyłem nawet się ogolić nim, reszta zaczęła chodzić po domu. Dzień znowu zapowiadał się piękny. Po śniadaniu ruszyliśmy do ogrodu. Rosły tu świerki i kilka brzuzek Za nimi, pod samym płotem, była mała kapliczka wykonana w olbrzymim pniu Topoli. Tu było kilka pamiątek rodzinnych po ojcu. Miejsce szczególnie czczone przez naszego gospodarza. Tak, tak w wielkim skrócie wyglądała ta zielona na Podlasiu. Zbliżał się czas obiadu i teraz przyszła kolej na moją osobę. Otóż gdy bracia byli u nas na Wołyniu, opowiadałem im o tym, jak na Polesiu gotuje się uchę, czyli zupę rybną. Widocznie opowiadały, tak barwnie, że każdy miał ochotę spróbować tego dania. Najbardziej zadowolona była moja żona, gdy dowiedziała się o tym, że to ja teraz mam pokazać ten swój kunszt kucharski. No, no, gaduło teraz, pokaż co umiesz, bo inaczej będziemy głodni, powiedziała z uśmiechem na twarzy. Chcąc, nie chcąc, zabrałem się do roboty. Chłopcy mi trochę ulżyli ognisko się już paliło, a ryby były oskrobane i wypatroszone. Panie poszły sobie na jakąś kawkę czy drinka, a my zaczęliśmy uprawiać, jak wyraził się Boguś, szamańskie tańce przy kotle. Faktycznie, to moje kucharzenie wyglądało dosyć ciekawie i póki dodawałem stopniowo różne składniki, mieszałem czy podrzucałem jakieś polano, czynności te wywoływały u otoczenia zachwyt, ale już końcowa faza ważenia uchy wprawiła Bogusia prawie w ekstazę. Otóż według przepisu, który pamiętam z dzieciństwa, pod sam koniec gotowania do kotła wlewa się ćwiartkę wódki. Potem z ogniska wyciągamy palący się patyk, zrąbany uprzednio z rosnącej brzuski i gasimy go w kotle, lekko mieszając zawartość. Pucha gotowa! Natychmiast pociągnęliśmy kocioł bliżej stołu, na którym przezorne kobiety już i tak porozstawiały rozmaite przekąski, ale na wszelki wypadek przygotowały też i talerze do zupy. Napełniałem je uchą z miną prawie triumfującą. O dziwo wszystkim się podobała, chociaż i nie była tak zwaną potrójną, którą, mówiąc szczerze, i tak trudno było ugotować na Poczekaniu. Ale mniejsza o to, za jakiś czas towarzystwo już próbowało inne zakąski i pomału rozmowa znów wróciła nam na wołyń, bo po to przecież tu wszyscy zebraliśmy się, a pani Helena ciągnęła dalej swoją opowieść, jak ją znam, mogła tak opowiadać w nieskończoność. Teraz już doszła do czasów okupacji sowieckiej w 1939 roku. Te smętne lata jednak jakoś im na zielonej minęły dosyć szczęśliwie, chociaż wywieziono stąd na Syberię wielu okolicznych sąsiadów. Aż wreszcie w 1941 roku przyszli Niemcy. Pani Helena już od kilku lat była wtedy zamężna, ale nadal, jak sama przyznaje, była ciekawa świata, więc... Siedzi na swej kolonii i czeka, a tu tych Niemców jakoś nie widać, a ludzie mówią, że w kowlu to ich jest masa. Nie wytrzymała i poleciała na piechotę do miasta, a tam tłok. Sowieci niedawno uciekli i wiele rzeczy porzucili. Na jednej z ulic zobaczyła, jak ludzie wyważają drzwi do sklepu spożywczego. Jakiś niemiecki oficer z obstawą, z uśmiechem. Przyglądał się temu, a widząc, że nie mogą dać rady kłódce, wyciągnął pistolet i... Do niej strzelił. Naród się rzucił do środka i zaczął wyrzucać przez drzwi różne towary. Niemcy z zadowolonymi gębami pstrykali sobie zdjęcia całego zejścia. A gdy już wracała do domu, ktoś ze znajomych powiedział o makabrycznym odkryciu, podobno na placu więziennym leży kilkaset trupów zamordowanych przez NKWD więźniów Już leciała i tam, lecz nie odważyła się wejść przez otwartą bramę Przyglądała się temu strasznemu widokowi z daleka Słyszała też płacz i zawodzenie chodzących wśród trupów ludzi, którzy poznawali swoich bliskich Lata okupacji niemieckiej jej rodzina spędziła na kolonii, a gdy w 1944 roku front przesunął się pod kowel, wyjechali do Zasmyk, w bardziej bezpieczne, jak im się wydawało miejsce. Tu zmarł jej ojciec i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Po powrocie Rosjan... Pojechała do Kowla wozem z niewielkim dobytkiem, później tak zwana repatriacja i już nigdy nie zobaczyła swoich sąsiadów. Wszyscy rozjechali się po całej Polsce. Na była niedziela, wybraliśmy się w kilka samochodów do kościoła na Sumę. Kościół parafialny obsługiwał tu kilka wsi i trzeba było jechać dosyć daleko. Wsie miały właściwie tę samą nazwę, ale każdy inny przydomek, a to majorat, rządowy i na końcu kościelny, czyli nic innego jak tylko historia zapisana w nazwach. Znowu poczułem żal do naszych władz na Ukrainie i tych byłych komunistycznych i tych obecnych na Wołyniu pełno jakichś tam dziwolągów w rodzaju. Wesełe, wesnianka, dobre, żoftnewe, zoriane, myrne, jasne, świtłe... I temu podobnych sztucznych nazw Wprowadzonych po wojnie Podobno na prośbę ludu pracującego A najgorszym jest to Że i obecnie nikomu to nie przeszkadza A za jakiś czas już nikt nie będzie pamiętał W jakiej wsi był urodzony dziadek A nawet ojciec, ba Już i zielona teraz nie jest zieloną Bo w miejscowej prasi Piszą złene, desnej cholery z takimi zwyczajami. Dopiero w kościele trochę mi ulżyło. Cała nawa główna była wypełniona ludem z okolicy. Oczywiście byli to przeważnie rolnicy. Przed, a raczej pod ołtarzem, siedziała na stopniach grupka małych ministrantów w białych kążach. Wyglądali podobni do aniołków. Ksiądz staruszek odprawiał mszę. Wiekowe ściany świątyni były przesiąknięte zapachem kadzidła i wosku. Siedziałem w rzeźbionej, dębowej ławie, słuchając kazania dla miejscowych rolników, a myślami byłem gdzieś daleko, na Wołyniu. Przecież i u nas dawniej też mogło być podobnie. Pani Helena pewnie to potwierdzi, ale cóż... Wszystko się zmieniło. Wiele wołyńskich mszy... 11 lipca trzeciego roku Tak, pozostały niedokończone Od tych ponurych myśli Ocknąłem się dopiero po wyjściu na zewnątrz Świeciło słońce Szumiały stare lipy dookoła kościoła z parkingu stopniowo odjeżdżały samochody. Kobiety jeszcze poszły na lody do pobliskiego sklepu. Boguś jak zwykle zapalił papierosa i zaczął opowiadać jakąś historyjkę od tak dla zabicia czasu. Dziś po obiedzie miał już wyjeżdżać z częścią rodziny My dopiero rano – w poniedziałek. Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nastał czas, zaintonował stojący obok mnie rysio. Owszem, ta nieco smutna piosenka jak najbardziej odpowiadała powadze chwili. Życie przecież trwało dalej.